Rozdział pierwszy. Księga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham spodził Izaaka, a Izaak spodził Jakuba, a Jakub spodził Judę i braci jego. A Juda spodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares spodził Chesrona. A Chestron spodził Arama. A Aram spodził Aminadaba. A Aminadab spodził Nasona, A Nason spodził Salmona. A Salmon spodził Boza z Rachaby. A Bo spodził Obeda z Ruty. A Obed spodził Jessego. A Jesse spodził Dawida króla. A Dawid król spodził Salomona. Tej, która była żoną Uriaszową. Salomon spodził Roboama, a Roboam spodził Abiasha, a Abiasz spodził Azę. A Aza spodził Jozafata, a Jozafat spodził Jorama, a Joram spodził Oziasza. A Ozias spodził Joatama, a Joatam spodził Ahaza a Acha spodził Ezechijasza, a Ezechias spodził Manasesa, a Manases spodził Amona, a Amon spodził Jozjasza. A Jozjas spodził Jehoniasza i braci jego podczas zaprowadzenia do Babilonu. A po zaprowadzeniu do Babilonu Jehonias spodził Salatiela, a Salatiel spodził Zorobabela. A Zorobabel spodził Abiuda, a Abiut spodził Eliakima, a Eliakim spodził Azora. A Azor spodził Sadoka, a Sadok spodził Ahima, a Ahim spodził Eliuda. A Eliud spodził Eleazara, a Eleazar spodził Matana, a Matan spodził Jakuba. A Jakub spłodził Józefa, męża Marii, z której się narodził Jezus, którego zowią Chrystus. A tak wszystkiego pokolenia od Abrahama aż do Dawida jest pokoleń czternaście. A od Dawida aż do zaprowadzenia do Babilonu pokoleń czternaście. A od zaprowadzenia do Babilonu aż do Chrystusa pokoleń czternaście a narodzenie Jezusa Chrystusa takie było. Albowiem, gdy Maria, matka Jego, poślubiona była Józefowi, pierwej, niżeli się ześli, znaleziona jest brzemienność z Ducha Świętego. Ale Józef mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej osławić, chciał ją potajemnie opuścić. A gdy on o tym zamyślał, Oto mu się anioł pański we śnie ukazał mówiąc, Józefie, synu Dawidów, nie bój się przyjąć Marii, żony Twojej, albowiem co się w niej poczęło z Ducha Świętego jest, a urodzi Syna i nazowiesz imię Jego Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów ich. A to się wszystko stało, aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka mówiącego. Oto Panna będzie brzemienna i porodzi syna, a nazowią imię Jego Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. Wtedy Józef, ocuciwszy się ze snu, uczynił, jaką mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją, ale jej nie uznał aż porodziła onego syna swego pierworodnego i nazwał imię Jego Jezus.